Marek Kwiatkowski Gawędy warszawskie Czyta Marek Kwiatkowski Wstęp Warszawa – miasto mojego życia Tutaj mieszkali moi dziadkowie i ich bliscy Tutaj przyjechali ze mną urodzonym we Francji moi rodzice I zamieszkali u dziadków tomaszewskich na Potkańskiem, przy ulicy Długi 46 Tutaj dorastałem. Poznawałem domy, ulice, ludzi. Warszawa lat trzydziestych. Miasto na pograniczu przeszłości i nowoczesności. Jeszcze zapalano latarnie gazowe, a na wąskich uliczkach i podwórzach wystawały kocie łby. Ruch uliczny tworzyły dorożki, wozy towarowe ciągnięte przez perszerony, hałaśliwe tramwaje. W tę przeszłość wjeżdżały automobile, sygnalizując swoją obecność przeszywającym dźwiękiem trąbek. Gospodarzem ulicy był sprzątający. Przechadzał się z szuflą i miotłą, zbierając końskie odchody. Chodniki wypełniał tłum przechodniów, których wygląd określał status społeczny. Obok ludzi ubranych z wyszukaną elegancją. Widziało się i skromnie odzianych, kobiety w chustach na głowie, mężczyzn w czapkach maciejówkach. W wielu miejscach pojawiał się charakterystyczny hałat brodatych mężczyzn, który świadczył o kulturowej odmienności traktowanej przez innych w sposób naturalny. Architektura Warszawy czasów mojego dzieciństwa na trasie, biegnącej ulicą długą i miodową, Prezentowała się imponująco. Były to pałace poprzedzone dziedzińcami, ozdobne fasady, kamienic, poważne świątynie. Miasto poznawałem podczas spacerów z rodziną. Wyprawy z ojcem uwrażliwiały mnie na nowoczesną architekturę stolicy. Już wtedy zwracał on moją uwagę na styl budowli, gdyż wyobrażał sobie, że zostanę architektem. Drugim przewodnikiem po Warszawie był brat matki, wujek Roman, pasjonat historii. Oprowadzał mnie po zaułkach starych dzielnic i przybliżał ich dzieje. Będąc sędzią, często przeplatał opowieści łacińskimi sentencjami. Tak oto poznawałem Warszawę, która stawała się cząstką mnie samego. Żyje ona we mnie i chcę ocalić jej obraz. Zabieram więc szytelnika na wędrówkę po mieście, które zachowałem w mojej pamięci. Pokażę zakątki, fragmenty ulic, domy, opowiem historię budynków ukryte w archiwaliach i przypomnę związanych z nimi ludzi. Wiem, że dla nas, warszawiaków, Mam nadzieję, że i tych świeżej daty ważne jest rekonstruowanie wyobraźni dawnego obrazu miasta, jego ulic, placów, poszczególnych obiektów, po których pozostał ślad jedynie w postaci fotografii, rysunku, zapisu. Książkę tę dedykuję wszystkim tworzącym to miasto w ciągu wieków. Ale nade wszystko architektom, inżynierom, murarzom, tym, którzy nadali w Warszawie niepowtarzalny kształt. Część pierwsza: Kamienice przy Marszałkowskiej. Kolonia artystów u Olszyńskiego. Miejsce zajmowane dzisiaj przez jeden z domów towarowych, centrum przy Marszałkowskiej. Między ulicami Sienkiewicza i Zgoda, dokładnie tam, gdzie znajduje się znany wszystkim Empik, było w końcu XVIII wieku posesją należącą do Karola Emanuela Wolfa, fabrykanta wyrobów fajansowych. Pamiątką po nim jest efektowna ceramika przechowywana w muzeach. Posiadłość składała się z drewnianego parterowego dworku, krytego gątem, z mieszkaniami poddasznymi. Obok niego, przy tej samej ulicy, wznosił się domek murowany, pokryty dachówką, karpiówką. Posesja miała kształt trójkąta. Przy ulicy Zgoda stała murowana oficyna, a na podwórzu młyn koński i studnia z pompą. Wszystkie te obiekty skupione były przy narożu zbiegających się ulic. W części południowej rozciągał się ogród fruktowy z blisko 200 drzewami. Po śmierci Wolfa w roku 1799 właścicielem posesji został Ignacy Mroczkowski, a w roku 1810 Krystian Zomer, młynarz trzy lata później nabyli ją małżonkowie Felix i Julia z Waligórskich Pancerowie. Felix, inspektor komunikacji, został w 1843 roku budowniczym arterii zwanej Nowym Zjazdem, prowadzącej z placu zamkowego do mostu na Wiśle u wylotu ulicy Bednarskiej. Domyślamy się, że posesję przy Marszałkowskiej kupił za pieniądze zarobione przy projektowaniu nowego zjazdu. Oprócz nagrody pieniężnej dostał także rosyjskie ordery św. Włodzimierza i świętej Anny. Pancer zmarł w roku 1851 i w marcu roku 1854 posesję nabył Marcin Olszyński, inspektor zarządu komunikacji lądowych i wodnych była to barwna postać, malarz, fotograf i publicysta, przywódca warszawskiej cyganerii malarskiej. W chwili kupna posesji miał dwadzieścia pięć lat. Od razu przystąpił do wznoszenia kamienicy według planu świeżo przez radcę budowniczego kropiwnickiego sporządzonego. Jej projekt przygotowany był jeszcze za życia pancera. Gdy Olszyński rozpoczął przedsięwzięcie, pojawiła się opinia, że plan przedstawia budowlę nierównie okazalszą, piękniejszą i zawsze, podobnie jak pierwotny, o trzech piętrach. We wrześniu 1854 roku kurier warszawski doniósł przy ulicy Marszałkowskiej stanie piękna budowa. Naprzeciwko Instytutu Oftalmicznego Zaczęto stawiać trzypiętrową kamienicę W tymże roku Olszyński dokonał podziału posesji na dwie części Odsprzedając partię północną Józefowi Olszewskiemu Dom własny dokończył szybko, bo już w 1855 roku Autorem projektu, jak czytaliśmy, był Alfons Kropiwinicki Zachowała się nader bogata dokumentacja tego obiektu w postaci fotografii rzutu sytuacyjnego oraz dwóch oszacowań Feliksa z Gadlewicza z 1855 roku oraz Bronisława Żochowskiego z roku 1866. Wystrój dekoracyjny budowli uzupełniony był w późniejszych latach, o czym informuje kurier warszawski z 1866 roku. Jeden z domów ozdabiany jest obecnie sztukateriami oraz galerijką na dachu, przez co zupełnie inną, a odróżniającą się od innych na tej ulicy istniejących kamienic przybrał postać. Może te dodatki były pracą Żołchowskiego? Była to zatem kamienica trzypiętrowa, jedenastoosiowa, utrzymana w duchu spokojnego neorenesansu, mającego wiele wspólnego. Z ustępującym klasycyzmem Charakterystycznym dla licznych budowli Kropiwnickiego Zapoznajmy się bliżej z architekturą budynku Według opisu z roku 1866 Środek parteru akcentowała brama Ujęta w pilastry filunkowe I zwieńczona łukowo wygiętym gzymsem. Dwa drewniane skrzydła bramy Z furtą wyciętą Miały bogate opracowanie detalu. Wewnątrz znajdowały się pachołki i odboje, lane, żelazne. Pomiędzy oknami umieszczonymi w zamkniętych półokrągło wnękach występowały kamienne filary. W pokojach posadzki z drzewa twardego, białego i czarnego były ułożone w deseń kostkowy. Drzwi również oznaczały się ozdobną formą. Eleganckie urządzenie wnętrz było widoczne na wszystkich piętrach, na które wchodziło się przez klatkę schodową po stopniach lanych, żelaznych, z takąż galerią. W pokojach stały piece, duże skafli berlińskich, białych, szlifowanych z ornamentami, gzymsami i drzwiczkami mosiążnymi. Powróćmy do fasady. Kondygnacje oddzielone były listwami parapetowymi. Ponad oknami pierwszego piętra, ujętymi w kolumienki jońskie, występowały proste gzymsiki wsparte konsolami. Okno środkowe, wyodrębnione większym odstępem od szeregu bocznych, ujmowały pilastry. Na skrajach piętra umieszczono dwa kamienne balkony. Piętro drugie wyróżniało się trójkątnymi naczółkami nad oknami, a każdy z nich wsparty był trzema konsolkami. Miało też ozdobny fryz arabeskowy i rozetę sztukatorskiej roboty. Okno środkowe ujęły pilastry, będące przedłużeniem pilastrów z niższych kondygnacji. Podobne elementy wertykalne występują w innych pracach kropiwnickiego. Owe pilastry łączył trójkąt na czółek, nad oknami środkowymi. I wreszcie dochodzimy do piętra trzeciego w którym po obu stronach otworu środkowego znalazły się medaliony sztukatorskiej roboty ozdobione wieńcami. Na wszystkich trzech kondygnacjach przestrzenie międzyokienne wypełniało boniowanie. Gzyms koronujący ozdobiony był konsolami dużymi, metopami i fryzem arabeskowym z gipsu. Ponad okapem dachu umieszczono attykową Galerię żelazną ażurową pomiędzy słupkami kamiennymi. Pozwoliłem sobie zacytować teksty zaczerpnięte z oszacowań. Przybliżają one bowiem obraz budynku niezbyt wyraźny w słabej jakości przekazach fotograficznych. W architekturze kamienicy możemy powiedzieć, że odznaczała się elegancką, przemyślaną formą w pejzażu ulicy Marszałkowskiej dodatnio się wyróżniała, a mimo to była dotąd niezauważana w opracowaniach. Tyle o elewacji od strony ulicy. Od podwórza, jak to zwykle bywało, prezentowała się odmiennie przez fakt prowadzenia wielkich okien klatki schodowej. Podwórze otaczała niska zabudowa. Oficynka, stajnie, komórki, i kloaka z czterema sedesami. Ogród od strony ulicy Zgoda odgraniczony był partkanem. Tak więc wyglądał dom Marcina Olszyńskiego, który przygarnął tu zaprzyjaźnionych artystów, malarzy. To oni właśnie ozdobili mieszkanie malowidłami. Kurier warszawski w październiku 1855 roku donosił, Kolonia tych artystów mieści się obecnie w nowo wzniesionym domu Olszyńskiego, znanego także z zamiłowania w malarstwie przy ulicy Marszałkowskiej. Powiedzieliśmy kolonia, bo zwiedzając tam, że pracownię jednego na przykład ze znanych artystów pana Juliusza Kosaka, który w tej chwili bawi jeszcze za granicą, można jednocześnie w tymże samym domu zwiedzić i inne jak na przykład panów Franciszka Kostrzewskiego, Gersona i mieszkającego tamże pana Szarmentowskiego, etc. A zatem miejsce dzisiejszego empiku było w przeszłości związane z wybitnymi osobistościami sztuki polskiej. Kamienica stała tu do 1944 roku ale w okresie przedwojennym nadbudowano czwarte piętro i usunięto niektóre elementy wystroju dekoracyjnego. Co natomiast działo się na odłączonej posesji w narożu ulic Marszałkowskiej i Zgoda? Stanisław Bogowolski, który po Olszewskim został jej właścicielem, rozebrał wszystkie znajdujące się tu zabudowania i wystawił ogromną kamienicę o trzech piętrach i trzech skrzydłach zaprojektowaną w podobnym stylu, co jej starsza sąsiadka przez Józefa Dietricha. Czas jej wzniesienia, określony na rok 1858, należałoby raczej przesunąć na początek lat 60., jak to sugeruje wiadomość w kurierze warszawskim z 1863 roku. Nowo wznoszący się okazały gmach jest na ukończeniu, Inny architekt, Józef Orłowski, zasiadający w Radzie Budowniczej, uważał, że co do elegancji to niezaprzeczalnie przyczyni się do ozdoby ulicy Marszałkowskiej. Na temat tej budowli mamy znacznie mniej informacji niż o kamienicy Olszyńskiego, ale też nie mieszkali w niej tak znakomici lokatorzy. Powróćmy zatem do kamienicy Olszyńskiego. Przywołując artykuł zamieszczony w Dzienniku Warszawskim z 1856 roku Rzucimy okiem po sufitach świeżo wystawionego w Warszawie domu Urządzenie mieszkania w sposób miły dla oka A do tego w sposób niezwykły, niewątpliwie nie mało jest sztuką W samym pomyśle rozstawienia mebli, sprzętów. Przy ozdobieniu ścian odbija się myśl gospodarza i świadczy najlepiej o stopniu wykształcenia jego smaku i rodzaju upodobań. W tym samym miejscu, w którym pozawieszano na ozdobnych kroksztynach figurki dłuta święckiego, sufity w dwóch komnatach przeozdobione zostały oryginalnym malowaniem, na które składało się kilka naszych młodych talentów. Na suficie pierwszym wyobrażono pana Samuela ze skrzypny Twardowskiego. Wyśmienita postura Twardowskiego, należycie pochwycony typ polskiego czarnoksiężnika, prawdziwie wpatrzącym obudzają zajęcie. Na drugim suficie przedstawiono wnętrze wieży, z dolnej komnaty widziane. Że jednak przez trudno by środek wieży zobaczyć, Odmalowano więc zawalone sklepienie. Wiązania jego sterczą jeszcze tu i ówdzie po bokach. W miejsce opadłego muru pokładzono deski. Nad nimi urożą się wschody. Na wyższe piętra baszty drabina prowadzi. Okratowane okna w pewnych odległościach bocznej wieżowej ściany pomieszczone dozwalają dostrzec, Wszystkie dalsze szczegóły wnętrza wykonane z całą matematyczną ścisłością i gruntowną znajomością zasad perspektywy To do złudzenia prawie naturę naśladujące malowanie kosztowało parę miesięcy czasu Trzeba było być prawdziwym zwolennikiem malarstwa na stworzenie tak mozolnego i osobliwego alfreska Oceńć taką pracę na pieniądze byłoby to prawie niepodobieństwem. Miejsce pochwał dość zda się, gdy powiemy, że do odmalowania wieżowego wnętrza i pan Gerson swoją przykładał rękę. Historia pewnego miejsca Na rycinie zamieszczonej w tygodniku ilustrowanym w roku 1865 przedstawiony został widok dwóch budynków przy ulicy Marszałkowskiej. Ten wyższy, dwupiętrowy, dziewięcioosiowy, z trzyosiowym ryzalitem zabierającym szerokie weneckie okno i zwieńczonym trójkątnym szczytem sprawia wrażenie powstałego w pierwszej połowie XIX stulecia. Zapoznajmy się z historią tej posesji. W końcu wieku XVIII stała w tym miejscu kamieniczka Jana Nepomucena z ukazana w widoku ulicy marszałkowskiej Fogla. W dalekiej perspektywie odnotowany został parterowy budynek z nadstawą attykową. Następnym właścicielem obiektu został w 1804 roku Fryderyk Wilhelm Breumann który wkrótce odsprzedał posesję Franciszkowi Brantowi, doktorowi medycyny i fizyki Warszawy. Kolejnym jej użytkownikiem był szpital żydowski. Starozakońni dzierżawili posesję od roku 1811, ale dopiero 10 lat później stali się jej prawnymi właścicielami. Po roku 1821 zamierzali wznieść nowy budynek, Pozwoleniu na budowę zawarty był warunek, ażeby mający stanąć tu dom murowany był przeznaczony dla stu hospitalistów i dla ich dozorstwa wedle planu zatwierdzonego. I aby w tymże tak wystawionym domu nikt więcej, jak tylko sami hospitaliści i osoby dozór ich składające się mieściły. Rozpoczętej budowy jednak nie ukończono. Być może. Wykorzystano mury wcześniejszego obiektu, co zdaje się potwierdzać relacja z roku 1864. Dom, dachówką holenderską kryty, o parterze i pierwszym piętrze i nadmurowaniem stanowiącym przygotowanie do drugiego piętra tylko od frontu na ulicę Marszałkowską wychodzącego. Podczas gospodarowania to szpitala żydowskiego zakupiono na jego użytek również sąsiedni plac przy ulicy Marszałkowskiej, na którym w końcu XVIII wieku stał drewniany dworek nijakiego ludzkiego. W roku 1837 obydwie posesje stały się własnością Instytutu Oftalmicznego, który również nie dokończył głównego budynku. Przeniósł się bowiem do nowej siedziby na ulicę Smolną. Posiadłość nabył w roku 1865 Moritz Brauman, kupiec i przedsiębiorca budowlany, który od razu podzielił posesję na dwie części. Na pustym zaś placu przy ulicy Marszałkowskiej wystawił dwupiętrową kamienicę zaprojektowaną przez Juliana Ankiewicza. Zachowana jej fotografia przedstawia budowlę dziewięcioosiową, lekko ryzalitowaną w osiach skrajnych, z trójkątnymi naczółkami nad otworami pierwszego piętra i dwoma balkonami trzeciej i siódmej osi. Horyzontalizm układu architektonicznego tej fasady podkreślają listwy parapetowe i główny gzyms. Wcześniej, bo już w roku 1862 Brauman nabył od Katarzyny Marianny Miesiołowskiej pobliską posesję na rogu Marszałkowskiej i złotej. Już w 1864 roku stał na niej budynek z pięknymi sklepami w stylu lekkim, florenckim postawiony przez budowniczego Juliana Ankiewicza, donosiła Gazeta Warszawska. Należałoby się również domyślać, że Brauman w roku 1865 dokończył rozpoczęty budynek Szpitala Starozakonnych nadbudowując drugie piętro. Rok wcześniej na wyodrębnionej posesji od strony ulicy Zielnej stanęła kamieńca dwupiętrowa, dziewięcioosiowa z wyodrębnionymi osiami skrajnymi z trójkątnymi naczółkami nad oknami pierwszego piętra i z podobnie usytuowanymi balkonami. Zbieżność kompozycji, miejsce i czas realizacji pozwalają się domyślać, że autorem i tego obiektu mógł być Ankiewicz. Budynek ten w roku 1874 nabyli Aleksander i Katarzyna Skorupscy, którzy zapewne dodali mu trzecie piętro. W tym samym roku nastąpiła upadłość firmy Braumana. Cztery lata później nowy właściciel domu. Po instytucie oftalmicznym przebudował stary budynek. Środek ryzalitu zaakcentowały pary okien podzielonych na pierwszym piętrze rzeźbami kariatyt. Elewację wzbogaciły balkony, sztukaterie w oprawach okien i kroksztyny gzymsu. Ryzalec zwieńczony został attyką. W części środkowej przechodzącej włukowato zamknięty. Przyczółek, co upodobniło ją do kamienic przy Nowym Świecie numery 41 i 43 wiązanych z nazwiskiem Adolfa Schimmelfeniga, który mógł także projektować przekształcenie kamienicy przy Marszłokowskiej. Przed 1939 rokiem jej bogaty wystrój dekoracyjny został obtłuczony. Wszystkie trzy budynki uległy zniszczeniu w 1944 roku. Dzisiaj na tym miejscu rosną drzewa okalające Plac defilat. Dom Naczelnika Na rycinie z tygodnika ilustrowanego z 1865 roku obok dawnego domu Instytutu Oftalmicznego widzimy niższy, Piętrowy budynek o wyjątkowej architekturze. Zajmował on posesję usytuowaną przy ulicy Siennej między Marszałkowską i Zielelu. Teren ten wcześniej należał do kamieniarza Józefa Hegla, zatrudnianego przy budowlach wznoszonych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Józef wraz ze swoją żoną Konstancją z Laskowskich Wystawił tu w roku 1772 dworek w pruski mur zbudowany. W roku 1852 z inicjatywy jego syna, rzeźbiarza Konstantego Hegla, nastąpił podział parceli. Na część od strony Marszałkowskiej i część od ulicy Zielnej. Plan podziału sporządził architekt Piotr Frydrych. On też uznawanie za autora nowo wystawionego budynku przedstawionego na wzmiankowanej rycinie. Wiadomość dotycząca autorstwa podał kurier warszawski z 1852 roku. Siedem lat później ukazała się w tymże piśmie kolejna wzmianka na temat tego budynku. Jednym z najpiękniejszych i prawdziwie przyozdabiających miasto domów jest posesja na rogu Siennej i Marszałkowskiej, własność wielmożnego Mojcho. Karol Mojcho, były sędzia do szczególnych poruczeń, przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości, właścicielem budynku, stał się jednak dopiero w 1859 roku. Przed nim posiadaczami posesji byli kolejno Seweryn Siennicki oraz Jan. Kanty Noiński Obiekt powstał dla Siennickiego, czyli w roku 1852 Właściciel, którego nazwisko było przypadkowo podobne do nazwy ulicy Sienna Zajmował stanowisko naczelnika kantoru Banku Polskiego w Warszawie Dom Siennickiego był budowlą jednopiętrową dziewięcioosiową z jednoosiowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Na parterze ryzalitu znajdowało się wejście, a nad nim balkon o prostej galerii, wsparty na dwóch krocztynach. Na balkon prowadził szeroki portfenetr, zamknięty łukiem półokrągłym, ale nie obejmującym całej szerokości otworu. Kondygnację parteru od piętra oddzielała Płaska listwa. Podobna listwa była również na wysokości parapetów okien pierwszego piętra. Elewację wieńczył gzyms z wyraźnie zarysowanym pasem kostkowym. W bocznych partiach fasady na piętrze znajdowały się okna, częściowo także przesklepione półkoliście. Niezwykle wysmukłe proporcje tych okien mogły sugerować, że należały one do sal reprezentacyjnych. Brak jest jednak na ten temat informacji. W każdym razie kamienica wyróżniała się swym wyglądem spośród wszystkich innych mieście. W roku 1880 na miejscu tego ciekawego architektonicznie budynku stanęła nowa, dwupiętrowa kamienica zajmująca na rozrze z ulicą Sienną. Jej architektura utrzymana była w duchu tradycji neorenesansowej. Jednoosiowe, pozorne ryzality wyodrębnione zostały przez boniowane lizeny. A nad wszystkimi otworami okiennymi znajdowały się naczółki zaokrąglone i trójkątne. Autorem kamienicy był może Marceli Berendt. Na części posesji w narożu z ulicą Zielną wznosiły się jeszcze w tym czasie zabudowania z XVIII wieku, których właścicielami w 1847 roku byli bracia Szapsi i Haskiel Cukierbarowie. Przyznając im pozwolenie na budowę polecono rozebrać stare obiekty i wymurować w ciągu trzech lat dom piętrowy. Przypuszczalnie do realizacji tego wówczas nie doszło. W roku 1866 tę część posesji przejął Karol Moichow. Jednakże na roże ulic Siennej i Zielnej zostało zabudowane trzypiętrową, neobarokową kamienicą dopiero w początkach lat osiemdziesiątych, gdy właścicielem posesji został Wincenty Majewski. Wszystkie budowle wzdłuż Siennej, między Marszałkowską i Zielną, wypalone podczas powstania warszawskiego 1944 roku, zostały po wojnie rozebrane, kiedy zaczęto tworzyć Plac defilat. Wysoka i niska Idącemu przedwojenną ulicą Marszałkowską od strony Ogrodu Saskiego w kierunku Alei Jerozolimskich, po obu stronach towarzyszył widok kamienic o wystroju architektonicznym utrzymanym w stylu neorenesansowym lub doń zbliżonym. Przekroczywszy ulicę próżną, nie dochodząc do Świętokrzyskiej, można było ujrzeć ogromną budowlę, odbiegającą zdecydowanie formą od sąsiednich. Stała po zachodniej stronie ulicy, była pięciopiętrowa z trzema wykuszami, spartymi na potężnych konsolach. Środkowy, trójboczny, kończył się na trzecim piętrze tarasem. Zaokrąglone wykusze na skrajach były tylko dwukondygnacyjne. Nad nimi występowały wnęki z balkonem. Dodatkowo wyróżniał tę budowlę niezwykle wysoki parter oraz kondygnacja oszklonych antresol, co dowodziło zastosowania nowoczesnej konstrukcji metalowo-betonowej. Budynek zwieńczony był gzymsem, koliście wyginającym się na osi wykuszy. Styl tej oryginalnej budowli można określić jako modernistyczny, z secesyjnymi detalami w ornamentacjach i rzeźbach masek ludzkich. Jej twórcą był Dawid Lande, a rzeźb Stanisław Lewandowski. Powstała ona w latach 1904-1905 dla Salina Luri. Od roku 1903 właściciela posesji, który po wybudowaniu gmachu umieścił w nim firmę pod nazwą Luri i Mankiewicz. A co działo się przedtem? Nie znamy żadnego widoku tego miejsca, ale są rzuty sytuacyjne w planach miasta i garści informacji pisanych, co pozwala go odtworzyć. Otóż, w 1808 roku posesja wraz ze starym drewnianym dworkiem stała się własnością Karola Szlisa i jego żony Agnieszki z Gęsickich. Po śmierci Szlisa w 1823 roku nastąpiła licytacja i wówczas porządzono oszacowanie. Według opisu stał tu przy ulicy dom drewniany z facjatu, stary gątami kryty. W podwórzu znajdowały się trzy drwalnie, studnia, ocembrowana z wałem i kubłem, ogródek z drzewami owocowymi i krzewami oraz kręgarnia stara. Znać, że gospodarzy, jak i inni w niedalekim sąsiedztwie, lubili oddawać się tej rozrywce. W 1824 roku posiadłość nabył Julian Kiełczewski, a w trzy lata później przeszła ona w ręce, Józefa Czerwijskiego i jego żony Apolonii, którzy rozebrali dworek i w roku 1828 wystawili na jego miejscu dom murowany, piętrowy, z gankami kamiennymi, kryty dachówką. W płytkim, szerokim dziedzińcu po lewej stronie usytuowano budynek stajni i wozowni kryty dachówką-karpiówką. W roku 1829 Alfons Kropiwnicki przygotował oszacowanie posesji. Kamienica Czerwińskich mogłaby zatem być jego nieznaną pracą. Czerwiński był kamieniarzem. Powierzono mu m.in. budowę bulwaru nadrzecznego na Solcu oraz wykonanie podstawy do pomnika na placu Saskim. Przy swojej kamienicy Czerwiński zrobił trotuar z kamienia ciosowego. Na budowę domu uzyskał pożyczkę, którą też wykorzystał na przygotowanie dostaw kamieni i marmurów z kopalni w Sandomierskim i Krakowskim. Po jego śmierci w roku 1840 małżonka Apolonia wyrażała się o nim jako rzeźbiarzu. Nowym właścicielem kamienicy, która musiała być nader elegancka, został w tymże roku Józef Hrabia Kwilecki. Wiadomość zaczerpnięta z kuriera warszawskiego 1866 roku mówi o nowym domu na Marszałkowskiej projektowanym przez Piotra Frydrycha, kiedy właścicielem posesji był Kwilecki. Za jego czasu mógł nastąpić podział posesji na dwie części. Na jednej z nich, najprawdopodobniej południowej, stanął projektowany przez Frydrycha dom. A może był to stary dom, tylko zmodernizowany? W każdym razie musiała to być budowla ozdobna, skoro w gazecie codziennej z 1860 roku ukazała się zdawkowa informacja, że Kwilecki był właścicielem pałacyku przy ulicy Marszałkowskiej. W roku 1881 zapewne całość posesji przejęła Marta Zawisza. A w roku 1903 Salin Lurie, który zburzył stary dom i wystawił, o czym już wiemy, kamienicę, jedną z najokazalszych na Marszałkowskiej. Przed II wojną światową, obok tej ostatniej budowli, na narożu z ulicą Świętokrzyską, stała niska, jednopiętrowa, wydłużona kamieniczka, mająca od strony ulicy Marszałkowskiej boczne ryzality. Układ osi okiennych dowodzi profesjonalizmu projektodawcy. Mógł być nim nie niewykluczone więc, że kamienica Czerwińskich była podobna do tego właśnie obiektu. Po ostatniej wojnie, gdy z tej części marszałkowskiej pozostało tylko grudzowisko, stercała prawie w całej swej wysokości kamienica Salina Luri. Rozebrano ją przy poszerzaniu ulicy. Kamienica Franciszka Zerycha Po zachodniej stronie ulicy Marszałkowskiej Między Chmielną a Złotą stały trzy kamienice Dwie wielkie, usytuowane w narożach z ulicami I niższa, tylko dwupiętrowa, wciśnięta między nie i wobec nich niepozorna Taki stan przedstawia pocztówka sprzed pierwszej wojny światowej. Interesuje nas właśnie ta środkowa kamienica, niska i siedmiosiowa, z nieco szerszą przestrzenią między po obu stronach otworów środkowych. Zanim bliżej zapoznamy się z budynkiem, sięgnijmy do czasu, gdy wzdłuż Marszałkowski wznosiły się dworki, a więc do XVIII wieku. Wygląd ulicy znamy z akwareli Zygmunta Fogla z roku 1786. Otóż dokładnie w miejscu naszej kamienicy stoi dwór parterowy, siedmioosiowy, z trójkątną wystawką, zwieńczoną wysokim trójkątnym szczytem, z bramą wjazdową na podwórze, usytuowaną w osi skrajnej budynku, nie zaś jak to przeważnie bywało po środku. Budynek pokryty jest wysokim, łamanym dachem, mającym po cztery okna poddaszne po obu stronach wystawki. Spośród różnych widoków Warszawy, namalowanych przez Fogla, ten właśnie zawiera najefektowniejszy wizerunek dużego, barokowego dworu miejskiego, stojącego bezpośrednio przy ulicy. Dwór Pamiętający zapewne czasy marszałka Franciszka Bielińskiego połowę XVIII wieku, gdy wytyczono ulicę Marszałkowską, należał do rodziny Czapskich. Do roku 1801 jego właścicielami byli Antoni i Kandyda z Lipskich, a następnie ich synowie. Po powstaniu listopadowym część należącą do Józefa Napoleona Czapskiego Akademika biorącego udział w rewolucji została w 1835 roku zarekwirowana, gdyż wzgardził on amnestią i nie wrócił do kraju. Całość posesji w 1842 roku w wyniku licytacji dostała się obywatelowi Franciszkowi Zerychowi. W czasie przygotowywania transakcji Sporządzono krótki opis. Przytoczmy jego fragmenty. Dom w części murowany, w części drewniany, o parterze i w części z piwnicami, spustoszony i do rozebrania kwalifikujący się, frontem do ulicy marszałkowskiej stojący, dachówku kryty. W podwórzu stały murowane wozownie i stajnie, oraz oficyna również spustoszone oraz głębi posesji w narożu ulic Złotej i Zielnej, dom z drzewa stojący, kryty gątami, zdezelowany. Zerych dwór rozebrał i w narożu z ulicy Złotą wystawił w 1843 roku jednopiętrową kamienicę ze sklepem na parterze i balkonem żelaznym na trzech kroksztynach. Oszacowanie sporządził Józef Grzegorz Lessel w styczniu 1844 roku, niedługo przed swą śmiercią. Jemu moglibyśmy więc przypisać projekt kamienicy, będącej zapewne ostatnią jego pracą. Lessel w swym opisie wymienia również budynek stary na glinę murowany okryty dachówką holenderką oraz dom drewniany gątem kryty, stojący przy ulicy Zielnej w narożu ze złotą. Tak więc Zerych nie rozebrał starych obiektów, lecz je odremontował. Wzdłuż płotu przy ulicy Złotej stała altana wraz z drewnianą kręgielnią kryte gątami. Działalność Zerycha na tym się nie kończyła. Niebawem w głębi podwórza Otwartego od strony marszałkowskiej po rozbiórce starego dworu wystawił drugi dom, murowany, piętrowy, z pulpitowym dachem pokrytym kartpiówką Obok niego, po stronie południowej, stała wozownia i stajnia, łącząca się od strony wschodniej z kuźnią. Ten stan jest opisany w następnym oszacowaniu, sporządzonym przez Jana Tomasa, budowniczego który zapewne był też autorem tych trzech połączonych ze sobą obiektów. I wreszcie dochodzimy do kolejnego etapu zabudowywania posesji przez Zerycha. Budowę nowego domu przy ulicy zaczął on już w 1847 roku, a w roku 1852 uzyskał pożyczkę na wymurowanie drugiej połowy domu w tejże posesji i w sierpniu 1853 roku doniósł magistratowi, że budowę rzeczonego domu już ukończył i do stanu mieszkalnego doprowadził. To właśnie taka kamienica jest uwidoczniona na wspomnianej na wstępie widokówce sprzed pierwszej wojny światowej. Nowo postawiony budynek ozdabiały pasy Między kondygnacjami i pod oknami pierwszego piętra, proste gzymsiki ponad oknami oraz gzyms koronujący z detalami sztukatorskiej roboty. Wnętrza były bardzo eleganckie, z posadzkami taflowymi i francuskimi okuciami okien i drzwi. W 1858 roku posesja przeszła we władanie Nowakowskich, i pozostawała w ich rękach do końca wieku. W Księdze Wieczystej znajduje się dokument z 1884 roku dotyczący sprawy rozwodowej Franciszka Zerycha. Jego żona, Ludwika, oskarżyła męża, że wypędził ją z domu. Po śmierci zięcia, zaraz po pogrzebie tegoż w roku zeszłym w kwietniu, że popełniał cudzołóstwa w ostatnich czasach i przedtem, że jak najgorzej się z nią obchodził, pluł jej w oczy i jak ostatniej kobiecie wymyślał. Pan Franciszek oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Nowoświeckie Dwie na Nowym Świecie Przypominając obrazy dawnych kamienic warszawskich, Warto zwrócić uwagę na fotografię z początku lat trzydziestych XX wieku, która przedstawia odcinek z zachodniej strony Nowego Światu w pobliżu placu Trzech Krzyży. Tutaj pragnę zająć się tylko dwiema pierwszymi kamienicami. Pierwsza, klasycystyczna, dwupiętrowa, dziś już nie istnieje. Na jej miejscu mamy obecnie otwartą przestrzeń ulicy Mysiej. Stojąca tu wcześniej kamienica akcentowana była po środku bramą, balkonem, nad nią oraz triadą otworów na pierwszym i drugim piętrze ze słupkami ozdobionymi motywem głów. Nad oknem pierwszego piętra widniała półokrągło sklepiona płycina. Strefę tych weneckich okien wyodrębniono z gładkiej płaszczyzny elewacji lekkim występem. W monografii poświęconej ulicy autorstwo owego budynku przypisane jest Antoniowi Koracjemu. Podano też czas jego powstania około 1835 roku. Kamienica ta należała do Feliksa i Antoniny Rembarczewskich, restauracji utrzymujących właścicieli posesji od grudnia 1829 roku. W końcu roku 1833 wartość posesji wzrosła blisko pięciokrotnie, co może świadczyć o tym, że wtedy właśnie wzniesiono ową kamienicę. Jej oszacowanie przygotował budowniczy miasta Warszawy Józef Grzegorz Lessel. Czy więc jego nie należałoby uznać za projektanta? Sąsiadująca z nią od strony południowej kamienica powstała w latach, 1878-1879 Czteropiętrowa o bogatym wystroju Nawiązującym do stylu renesansu i baroku Należała do Natana Efrosa A jej projekt przygotował Adam Oczkowski Obiekt kontrastował z wcześniejszą zabudową ulicy Stąd nic dziwnego, że po wojnie wypalone mury budowli Obniżono do dwóch pięter. Z dawnego wystroju pozostała tylko oprawa bramy. Czy dzisiaj to miejsce zajmowane ongiś przez te dwie kamienice prezentuje się lepiej? Wątpliwe. Na pewno szkoda kamienicy Rębaczewskich. Domu Efrosa jednak nie. Warto dodać że przed wzniesieniem tego ostatniego stał tu budynek parterowy z facjatką, a na wydłużonym podwórzu ciągnącym się do ulicy Brackiej znajdowały się zabudowania browaru. Właścicielami posesji byli od 1826 roku majster piwowarski Jan Christian Klopfleisch i jego żona Franciszka. Ich syn Jan Beniamin Wilhelm przyjaźnił się z teofilem muszyńskim. Obydwaj ukończyli kurs nauki w warszawskim gimnazjum realnym. Pierwszy na kierunku chemicznym, a drugi na technicznym. Za udział w 1848 roku w Towarzystwie Tajnym, którego celem było powrócić niezależność Polski za pomocą Rokoszu, i ustanowić rząd republikańsko-demokratyczny. Zostali skazani w 1852 roku na zesłanie na Syberię. Klopfleisch na lat 15, a Muszyński na 12. Decyzja Paskiewicza nakazywała konfiskatę ich majątków i skierowanie zesłańców do robót w kopalniach. Przytoczmy uzasadnienie wyroku sądu wojennego, wydanego 17 czerwca 1855 roku w Cytadeli Aleksandrowskiej. Klopfleisch za pomocą Teofila Muszyńskiego, będącego wtedy palaczem przy maszynie parowej, w zarządzie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, zbiegł za granicę do Prus, gdzie był agentem oznaczonego towarzystwa. Tam wszedł w stosunki z licznymi politycznymi przestępcami, przesyłał stamtąd listy do tajnego towarzystwa w Warszawie i oddawał im odpowiedzi tego towarzystwa. Także przesyłał temu towarzystwu liczne artykuły w duchu buntowniczym i odezwy zagranicznych buntowników do narodu polskiego o zebranie składek pieniężnych na zakupienie broni dla powstańców, Donosił o politycznych wypadkach wynikłych wtedy za granicą Muszyński zbiegł w 1848 roku do Prus Gdzie zajmując się polityką Przemieszkiwał pod nazwiskiem Jakuba Dąbrowskiego Spotykał się tamże z rokoszanami Zbierał z różnych wydanych za granicą dzieł Wzbudzające umysły polskie poezje I napisał w tym duchu ustęp w celu wydrukowania go w gazecie, lecz mu tego nie odnotowano. Przechodząc stęd dzisiaj, wspomnijmy dwóch przyjaciół związanych walką z caratem i pomyślmy, jak przeplatają się ze sobą historie domów i ludzi. Pamięci Napoleona Rakowskiego u zbiegu Nowego Światu i Alei Jerozolimskich stała do 1944 roku pięciopiętrowa kamienica, znana w Warszawie nie tylko ze swej okazałości, ale i przez fakt, że mieściła się tu swego czasu głośna restauracja, gastronomia. Budynek był wzniesiony na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, Według projektu Bronisława Brodzic-Zochowskiego Który w przeciwieństwie do swoich starszych kolegów Rozkochanych w renesansie Sięgał po motywy przejmowane z baroku Nie był on jednak pełnym barokistą Ponieważ sztuka jego odznaczała się dużą inwencją Jeśli chodzi o interpretację wzorców z przeszłości Budynek pierwotnie czteropiętrowy Usytuowany na wąskiej parceli wzdłuż Alei Jerozolimskich wyróżniał się zaokrąglonym narożnikiem występującym przed lico pozostałych elewacji. Oryginalnym rozwiązaniem było otoczenie naroża budowli balkonami aż na trzech piętrach. Na parterze wzdłuż Alei Jerozolimskich znajdowała się wytworna sala restauracji, a przy niej od zewnątrz, również efektowna w swym wnętrzu, Żeliwna weranda, nad nią zaś na pierwszym piętrze Kryty i otwarty z boku taras Takie dwupiętrowe rozwiązanie należało w mieście do rzadkości Tyle o tej kamienicy, ale sięgnijmy wstecz Do czasu, gdy nowy świat zabudowany był przeważnie drewnianymi dworkami Na posesji późniejszej kamienicy w roku 1796 stał niewielki dom piekarza Pawłowskiego. Z tyłu rozciągało się podwórze z budynkami gospodarczymi. Za nim znajdował się ogród. Później posesja stała się własnością Franciszki Styczyńskich krajewskiej od której w roku 1809 nabyli ją Franciszek i Magdalena Rakowscy, mający sześcioro dzieci, a wśród nich Syna o imieniu Napoleon, zapewne na cześć cesarza Francuzów, wszak były to czasy księstwa warszawskiego. Tenże Napoleon Rakowski brał udział jako żołnierz w powstaniu listopadowym 1830 roku. W roku następnym zginął. Warto w tym miejscu przytoczyć zeznanie świadka jego śmierci, Jana Niewiadomskiego. Będąc w kompanii trzeciej filizerskiej szóstego pułku liniowego byłych wojsk polskich, w której żołnierzem był i zarazem pisarzem przy Felfeblu Babskim, Napoleon Rakowski, lat może do dwudziestu dwóch liczący, twarzy okrągłej, wzrostu średniego, widziałem, że w roku 1831, kiedyśmy do Galicji reiterowali, w czasie bitwy z wojskiem cesarsko-rosyjskim w mieście Rachowie i pod Rachowem odbytej, gdy batalion szóstego pułku liniowego, a z nimi nasza trzecia kompania, reiterując się przez płot, przełaziliśmy. Napoleon Rakowski, zresztą nie pamiętam, czy Napoleon, dosyć, że Rakowski, żołnierz trzeciej kompanii fidyzerskiej, przy przeprawie przez płot, spadł z płotu na drogę, i był na twarzy, jak mi się zdawało, ranny. A drugi żołnierz, nie wiem czy zabity, padł na niego. Słowem, w tym punkcie za jednym strzałem zginęło najmniej trzydziestu ludzi. A pod majorem Fischerem zabito konia. Dodać tutaj widzę potrzebę, że przez miejsce, gdzie leżał Rakowski, przechodziła nasza artyleria po trupach, które tam leżały i po tych wszystkich, którzy tam leżąc podnieść się nie mogli, bo nie było czasu, by ich odprzątnąć. Co do tożsamości osoby Rakowskiego nadmieniam jeszcze, że on nosił za deką, tornistra, kontrole kompaniowe i żołnierz ten, co spadł z płotu, miał także przy tornistrze kontrole i był niezawodnie ten sam Rakowski. Godzinę potem lub dwie po tej bitwie zebraliśmy się pod lasem i po zrobionym apelu już Rakowskiego żołnierza nie było. A podoficer tej samej kompanii, Antoni Kowalski, który nie wiem gdzie się teraz znajduje, przy apelu mówił, że żołnierz Rakowski przy nim zginął i dlatego Feldfebel podał go za zabitego. Relacja ta została zarejestrowana w związku z procesem spadkowym dotyczącym posiadłości przy Nowym Świecie. Autor jej tak mówił o sobie – mam lat 41, religii rzymskokatolickiej, mieszkam we wsi Białej, gdzie jestem parobkiem u gospodarza Wojciecha Kołtuna, z tego się utrzymuję. Kryminalnie ani policyjnie pociągany nie byłem. Wymowny i szczery w swej prostocie opis – Niech przypomnie nam postać młodego żołnierza, który dzieciństwo i młodość spędził w miejscu tak dziś ruchliwym i tłumnym. Istniejący pomniczek, postawiony innym, osobiście odbieram jako przypomnienie na